sama koncepcja, żeby siać różne odmiany, no jest stara jak świat, dywersyfikujemy w ten sposób sobie ryzyko, tak? Ale pomysł, żeby posiać trzy w jednym, no to już koncepcja zupełnie nowa. Jak wpadliście na to? Tak naprawdę to koncept wywiódł się z krajów Beneluxu, a konkretnie z Holandii i z Belgii, gdzie rolnicy sami nam to podsunęli po prostu Mieszanie odmian podczas siewu zaczęło im się sprawdzać, na, na początku było to mieszanie takie bardzo proste, że w każdej sekcji była, była inna odmiana, powiedzmy dwie odmiany, dwie, trzy odmiany i tak naprawdę to nas zainspirowało do stworzenia gotowej mieszaniny odmian, czyli mamy trzy odmiany w jednej paczce, odmiany są skalibrowane, żeby nie sprawiać problemu rolnikowi z siewem. I co daje ten koncept? Po pierwsze plon uzyskany z Maximeiza, zarówno plon suchej masy, skrobia i strawność jest wyższa niż każdy komponent osobno. Te odmiany się między sobą bardzo dobrze uzupełniają. No i tak naprawdę to jest klucz, klucz do wszystkiego. Mieszając trzy odmiany między sobą uzyskujemy więcej no bo tak na dobrą sprawę, gdybyśmy posiali jedną odmianę na mozaikowatym polu, a nawet nie na mozaikowatym, tylko po prostu na zmienności glebowej jakiejś tam, to by się okazało, że tu mamy trochę lepszy wynik, tam trochę gorszy, a tu odmiana jedna tolerancyjna bardziej na określony czynnik, inna na inny. No dobrze, no, co z tego, że jedna trzecia roślin będzie niższa, tak? Jeśli dwie trzecie będzie ponadprzeciętne i to się uśredni do góry, prawda? Zgadza się. Poza Powiedzmy, tym totalnym plonem, który jest wyższy. Stabilność plonu z całej plantacji jest, jest lepsza. Nie pojawiają się miejsca, które są bardzo, bardzo słabe, bo przecież to, to, to jest normalne w produkcji. Czerpiemy. Benefity z każdej z trzech odmian, z, ka z każdej z trzech komponentów? No Kwestią jest tutaj kalibracja tych nasion, i tak. kwestia numer jeden to jest to, co się będzie działo w siewniku. Kwestia numer dwa to jest to, co będzie się działo w worku podczas transportu, bo przecież wtedy też się to by mogło rozkalibrować, prawda? Ręcznie tego nie zrobimy. No, no dlatego. dlatego y te nasiona muszą być skalibrowane, żeby nie doszło, bo pani mówi o tej tak zwanej no, sedymentacji, czyli, czyli od, od, oddzielania się większych nasion od, od mniejszych. Tutaj tego problemu nie ma. Pod względem ciężaru e, ziaren, no też nie tak, powinno no, to i, nastąpić. I, I MTZ, i kalibracja, czy, czy, czy tak zwana celność, one są tutaj dobrane. Rolnicy w krajach Beneluxu już stosują to rozwiązanie. Pytanie, jak to się w Polsce przyjmuje, będzie przyjmowało, jak nasi rolnicy na to patrzą? E, tak naprawdę to mm, sam koncept MaxiMaze e, testujemy od czterech lat na polach doświadczalnych. W tym sezonie założyliśmy wielkoobszarowe pola doświadczalne w kilku lokalizacjach w Polsce. Bodajże są to cztery lokalizacje. Pierwsze z nich zostały zebrane. Jest to wspólny koncept z firmą Klas Polska. Nowy, nowy, nowy Klas bierze w tym udział, Klas Jaguar. I pierwsze wyniki pokazują nam, że plon Maxi Mace. Jest około 50% wyższy w stosunku od komponentów. rolnicy dostrzegają tą różnicę? Jest to, jest to, dostrzegalna, jest to dostrzegalna różnica. E, chcemy iść nawet jeszcze dalej, testując w sezonie, kiedy ta kiszonka znajdzie się na pryzmie, zostanie zakiszona. E, chcemy przetestować MaxiMaze w porównaniu do, do, do, do Silosa z jedną odmianą.